– Masz inne zdjęcia tego faceta poza tym, które wysłałeś mi wczoraj? – zapytała Mareczka, gdy tylko Dąbkowa zamknęła za nimi drzwi. – Kilka, a co? Coś jest na rzeczy. – Na pewno. – zgodził się z nią ironicznie. – Nie tylko to. Mam przeczucie. Musiała obejrzeć powtórnie filmik nagrany przez nią wczoraj ukrytą w torebce kamerką. Coś w zachowaniu klientki albo tamtego mężczyzny w klubie Nie potrafiła powiedzieć, o co dokładnie chodzi Ale coś jej tu nie pasowało Facet zareagował bardzo gwałtownie na jej nieudolną Tak, zgoda Próbę nawiązania znajomości Uciekł z lokalu, mimo że mógł po prostu kazać jej się odwalić Co zresztą w końcu zrobił i odejść Dąbkowa ukrywała kochanka I dlatego zamierzała wystąpić o rozwód Chociaż facet był żonaty, albo tylko tak powiedział, by zniechęcić Matyldę. — Pokaż. — zażądała, gdy wsiedli do samochodu. Mareczek westchnął. — W biurze mam. Zgrałem je na kompa i wyczyściłem kartę pamięci aparatu. — Okej. Okay. Masz jego auto? — Tego gościa? — Jasne. — Z numerami rejestracyjnymi? — Możliwe. — Musiał się zastanowić. Skoncentrowałem się na jego twarzy, a nie samochodzie, ale być może na jednym ze zdjęć jest tablica. Dowiem się, jak przejrzę fotki. Dobra. Matylda ruszyła powoli spod domu Renaty Dąbek. Samochód toczył się ulicą z prędkością mniej więcej pięciu kilometrów na godzinę. Usta Matyldy poruszały się jakby w niemej modlitwie. Mareczek zerkał na nią spod oka, ale wydawało się, że przebywała we własnym świecie. Może naprawdę się modliła? — Modlisz się? — zapytał niepewnie. — Co, proszę? — ocknęła się gwałtownie. Mareczek wyraźnie czekał na odpowiedź Matyldy, ale jedyne, co do niej dotarło, to jego głos, nie konkretne słowa. — Pytam, czy się modliłaś? — Modliłam? W sensie, że do świętego Antoniego, patrona rzeczy zgubionych? — Nie, Mareczku, nie modliłam się — Próbowałam ustalić sensowny plan naszych dalszych działań, ale jest on raczej bezsensowny, ponieważ o tej godzinie możemy już nic nie wskurać, a jutro rano mój tyłek znajdzie się w bibliotece. Do dyspozycji klientki będę dopiero po godzinie 16, co właśnie nie ma sensu. Do tej pory Dąbek może sam się znaleźć, a to oznacza, że już dziś należy podjąć jakieś działania. Nie mam tylko pojęcia jakie. Mareczek milczał. Nie można być samodzielnym detektywem na część etatu Właśnie uświadamiam sobie, że nie da się być detektywem po godzinach Położyła nacisk na dwa ostatnie słowa Problem w tym, że potrzebuje stałego wynagrodzenia A na chwilę obecną Salomea mi go nie zapewni Westchnęła Takie dywagacje do niczego nie prowadzą Ma rodzinę i nie może rzucić stałej pracy Na rzecz niepewnej przyszłości w tym zawodzie nie pomogę ci. Odparł z niepokojem, konstatując, że Matylda wrzuca kierunkowskaz i wyjeżdża na główną ulicę w tym samym ślimaczym tempie. Zaraz ktoś ich staranuje, strąbi albo uderzy. Obawiał się, że to on może dostać w pysk, chociaż nie prowadzi samochodu, ale kobiet się nie bije, a na kogoś paść musi. Nie wiem, co zrobić. Musisz sama uporać się z tym problemem. Weź jutro wolne. Nie masz innego wyjścia zasugerował wbrew pierwotnej deklaracji. Właśnie te kwestie rozważałam. Na jutro wystarczy. Potem będzie weekend, więc nie mam problemu z pracą. Ale co zrobię przy kolejnym zadaniu? Matylda, to zlecenie jest wyjątkowe. Salomea dała ci je tylko po to, żeby ugłaskać klientkę i nie zawalić sprawy z naprawdę dużym klientem. Jesteś zasłoną dymną. Salomea ma gdzieś, czy ci się powiedzie, czy też Nie. Kolejne zadanie, które dostaniesz, nie będzie sprawą, tylko działaniem pomocniczym, które wykonasz. Obserwacja, nawiązanie kontaktu, czy też podłożenie kamerki, rozumiesz? Nie miał skrupułów, mówiąc to wszystko. Właśnie stanęli na czerwonym świetle, a z samochodu za nimi wysiadł wielki facet i z zaciśniętymi pięściami zbliżał się do ich auta. Mareczek przezornie wcisnął blokadę drzwi. Sądzisz, że o tym nie wiem? Zdumiała się, patrząc na niego jak na idiotę. Rozważam moje życie w dalszej perspektywie. Oczywiście, że jutro wezmę dzień wolny. Rozważam kwestię przyszłościową, jaką będzie decyzja o odejściu z pracy w bibliotece w sytuacji, gdy jeszcze nie zarobię wystarczającej kwoty jako detektyw. Ale jeśli nie odejdę, nigdy nie zostanę prawdziwym detektywem. Mareczek zamrugał zdezorientowany. Jakim cudem od poszukiwań Dąbka których jeszcze nie rozpoczęli, dotarli do wizji Matyldy na temat jej przyszłości. Pukanie w szybę od strony kierowcy wybawiło go od odpowiedzi. — Nie otwieraj! — krzyknął ostrzegawczo, widząc czerwoną z wściekłości twarz faceta na wysokości głowy Matyldy. Dzieliła ich tylko szyba samochodu. — Tak? — Matylda opuściła szybę i z uśmiechem spojrzała na faceta. — Baba za kierownicą i wszystko jasne! – skomentował tamten. – Proszę? – zdziwiła się. – Tamujesz ruch, idiotko! – Stojąc na czerwonym świetle? – zdziwiła się jeszcze bardziej. – Tamowałaś wcześniej, wlokąc się jak żółw. – Było żółte, nie miałam po co się spieszyć i nie widzę powodu do wyzwisk – obrzuciła go pogardliwym spojrzeniem. – Jakby się pan poczuł, gdybym nazwała pana pospolitym chamem i prostakiem – któremu słoma nie tylko z butów, ale i z nozdrzy wystaje. Mareczek zamknął oczy. Ignorantem, gburem, łajdakiem, nędznikiem, bydlakiem, szują, świnią, szubrawcem, obwiesiem, łajzą, wandalem, opryszkiem, żłobem, prymitywem, burakiem, wieśniakiem, ordynusem, kmiotem, pyskaczem, awanturnikiem, pieniaczem, brutalem i troglodytą. Spojrzała na skrzyżowanie. Samochody jadące z lewej i prawej strony zatrzymały się już... Zatem za chwilę czerwone światło powinno się zmienić na zielone. Szmaciarzem, łachudrą, psubratem, mędą, gnidą, menelem albo lumpem? Kontynuowała wyliczankę, gdy facet stał oniemiały. Kiedy zdecyduje się pan znów zaczepić kobietę, proszę popracować nad słownictwem, bo ma pan spore braki. Zielone ruszyła z piskiem opon, pozostawiając stojącego na ulicy mężczyznę. Uch! Odetchnęła. Udało się. Myślałam, że wyciągnie mnie z samochodu i wepchnie pod pierwszy nadjeżdżający tramwaj. Całe szczęście, że udało mi się go zagadać. Zatrzymując się przed kolejnym skrzyżowaniem, spojrzała na bladego jak trup Mareczka. Dobrze się czujesz? Zaniepokoiła się. Masz chorobę lokomocyjną? Będziesz wymiotował? Chcesz torebkę? Albo pastylkę? Ssa nie pomaga.